Scena czwarta. Też same, Dulska. Dulska. Przez scenę jak huragan przylatuje. Czego wy tu? Co to? Ubierać się! Hanka sprzątać! My lagamy! Felicjanie! Wpada do sypialni małżeńskiej. Hesia do Meli. Zostań jeszcze! Już wicher przyleciał! Felicjanie! Hesiu! No co? Rodzicielka! Mela zgorszone. Hesiu, patrz, Hanka się śmieje. No to co? Niech się śmieje. Cóż to? Ja nie mam własnego sądu? Do Hanki. Czego się śmiejesz, idiotko? Sprzątaj, albo czekaj. Byłaś kiedyś w nocnej kawiarni? <głosy> Panienka też. Ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Boś głupia. Kucharka była, jak była młoda mówi że tam panowie siedzą piją likiery i że tam bardzo wesoło kucharka mówiła że tam są młode ładne panny i że cicho hesia jeszcze mama usłyszy hanka wychodzi idź idź to nie dlatego że mama tylko że ty nie chcesz żeby ci się w głowie rozświetliło mówiłam ci wolę nie wiedzieć przed chwilą się sama pytałaś o co? O te dzieci. To co innego. Dlaczego? Bo tamto o dzieciach to ciekawe, a to brzydkie Wcale nie. To jeszcze ciekawsze. Może być, ale mnie to zaraz potem smutno. O! Idziemy.